dobry, wieczór wam wszystkim. Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem, jestem z Krakowa. Moja data nowych narodzin to 3 marzec 1993 i trwa bezprzerwalnie ta abstynencja. Lubię dzielić się doświadczeniem, bo, bo mam takie swoje hasło, które najbardziej pomaga mi, pomaganie innym. I to, to setki razy się sprawdziło w moim życiu. Jeżeli chodzi o krok ósmy, zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić ich wszystkim. Ja Wam powiem tak, że w okresie, kiedy zaczynałem hmm, Czeźwiec, hmm, to był, mówię, początek lat 90. w polskiej wspólnocie, a było pierwsze wydanie Anonimowych Alkoholików Wielkiej Księgi, i w zasadzie na początku to było tyle. Hmm, więc sposób pracowania na Krokach, można powiedzieć, że, że, że, że nie było jakiegoś sposobu. Ja spotykałem się ze swoim sponsorem, oczywiście rozmawialiśmy o Kroki, żeśmy znali, rozmawialiśmy w tych tematach i, i, i po prostu no, tak się to odbywało. Nie? Kiedy przyszedł moment od... do nie? Do mnie. Ja akurat miałem takiego sponsora, z który nie był zwolennikiem w ogóle jakiegoś jakiego, jakiego pisania, gdyż on mówił, że to jest takie terapeutyczne, więc... Więc wiem, że przy kroku ósmym zrobił wyjątek, no bo, no bo trudno... Jak mam coś w głowie, to tak można powiedzieć, że nie mam nigdzie. Więc był to początek mojego czyźwienia, więc ja pisałem sobie listę tych tak... Co ja uważałem, najbardziej skrzywdziłem. Nie? To była taka lista chaotyczna według mnie, i ja byłem wtedy na takim wielkim pałerze, żeby po prostu cześć wieć, więc, więc to był taki spontan. Natomiast we mnie była wielka, wielka taka gotowość, nie? bo ja już wtedy byłem w takim, na, na, na takim etapie, że, że po prostu jest. Takie pytanie w, w naszej literaturze, czy jestem gotowy już zrobić wszystko, nie? Żeby, żeby zacząć żeby przestać pić i zacząć normalnie żyć. Nie? I to był, to był wtedy ten mój etap. Nie? Ja już naprawdę po tych wszystkich moich przebojach byłem już gotowy. nie, Rzeczywiście e, zrozumiałem sens e, e, powierzenia swojego życia opiece Boga, nie? bo ja wcześniej próbowałem, miałem przed tą trwałą abstynencją, która trwa do dzisiaj, miałem taki okres roku, w którym y, y, ja chciałem y, nie pić niby, ale to, co mi sugerowali, żeby robić w związku z tym, żeby nie pić, to było takie pogwistka, nie? Ja na meeting może będę chodził, ale wtedy, kiedy będę miał czas, bo ja teraz pracuję, muszę nadrabiać, mam komornika itp. itd., nie? I zawsze było jakieś takie e, wytłumaczenie, żeby czegoś nie robić, nie? Albo żeby coś robić e, na pół gwizdka, jak to się mówi. No i wtedy, jak, jak już wspomniałem, dojrzałem do takiego momentu, że bardzo chciałem, nie? I spisałem tą listę. E, zacząłem e, zadośćuczyniać, nie? E, z racji tego, że, że mam mówić o kroku ósmym, to, to, to nie będę mówił o tych zadośćuczynieniach, które na początku robiłem. Ale no, to moje doświadczenie było takie, że, że po prostu bardzo, bardzo chciałem wyprostować swoje ścieżki. Tę te, te przesz swoją przeszłość. Ta przeszłość moja mnie bardzo gnietła. Tak jak mówię, nie robiliśmy tego teraz, jak, te, jak teraz się robi. Natomiast czwarty krok też ze sponsorem zrobiłem w połączeniu z piątym. I wiem, jak, jak co zrobiło u mnie takie wyznanie tego, tego mojego śmietnika całego, jaki wtedy posiadałem, to co to zrobiło we mnie, nie? kiedy ja to wyznałem drugiemu człowiekowi, nie? Bo tak na marginesie powiem, że kiedyś wyznawałem tylko Bogu, nie? Drugiemu człowiekowi to tak mówiłem, że niekoniecznie będę mi się chciało o takich moich tajemnicach strasznych opowiadać drugiemu człowiekowi. No i dlatego trudno mi było utrzymać abstynencję. W momencie, kiedy podeszedłem do tego, jak ja to mówię, na 100%, to ja stwierdziłem, że wszystko będę mówić. Ja wszystkie, wszystkie moje na, na, najstraszliwsze rzeczy, które, które pewnie nigdy bym nawet <grych> księdzu bym na spowiedzi nie powiedział, sponsorowi wypowiedziałem. powiedziałem. Chcę się odnieść do tego doświadczenia. I poczułem się, jak nowo Trwało to prawie całą noc, kiedy mu to opowiadałem. I Y, y, byłem, no, jak nowonarodzony po tym wszystkim, nie? I kiedy przyszła, y, przyszedł moment właśnie tego zadośćuczynienia, czyli ta lista, czyli ja chciałem rzeczywiście na tej liście wszystkich, na, wszystkich których pamiętam, na, na, na ten dzień napisać, nie? Zrobiło się, pamiętam wtedy, trochę tych nazwisk, chyba 20 parę, nie? Instytucji też, też wypisywałem instytucje, wobec których y, y, też y, w jakiś sposób Chciałbym po uczyniać, nie? I, i, I ja myślę, że to był ten taki moment, nie? Ja potem zacząłem e, zadośćuczynianie e, i to, to odbywało się też na tej zasadzie, nie, że miałem już listę, no i lecimy, nie? Pierwsza osoba, druga osoba te, i tak dalej, i tak dalej, nie? Starałem się e, przegadywać to wszystko ze sponsorem, nie? Nawet i strategia, albo czy to jest dobry moment, nie? Zwracałem się też do swojej siły wyższej, nie? O, o odpowiedzi, bo ja tak wtedy to rozumiałem, że mój Bóg jakoś y, tak kieruje moim życiem, że pozwolił mi przepić, więc teraz też pozwoli mi y, jakoś y, podejść do tego, jak ja to mówię, mojego oczyszczenia, nie? I, i, no i to tak się działo, nie? I powiem wam, że y, zacząłem y, program, który teraz y, widzę, że w polskiej wspólnocie jest realizowany przez czeklistę, przez pracę ze sponsorem, przez sugestie z programu, nie? Więc jakieś 4 czy 5 lat też mówię, że w, pogadałem w środowisku, mówię wiecie co, ja chcę zrobić sobie jeszcze raz program, dlatego, że, że, że no, jak po prostu ktoś mnie poprosi o sponsorowanie, żebym wiedział, jak robić ten program teraz. Dlatego, dlatego zrobiłem też yy, ta lista yy, można by, można by było sobie myśleć, że ta lista nie powinna być jakaś duża, nie? bo sześć bo, bo lat temu no to, to już jakiś okres abstynencji miałem. Nie? Natomiast dzisiaj mogę wam powiedzieć, że jak ja odłożyłem kieliszek, to wcale nie znaczy, że stałem się doskonałym człowiekiem, który nikogo nie krzywdzi, nie popełnia błędów i, i nie wymaga tego ode mnie zadośćuczynienia. Nie? Że lista osób, którymi mam zadośćuczyniać, ona, ona jest żywa, nie? Jedne osoby, te, te tam z początku abstynencji, gdzie wchodzą, e, drugie, e, drugie wstakują na tą listę, nie? Inne osoby już, nie? E, na początku mnie to bardzo dołowało, nie? Bo, bo, bo, bo tak sobie myślałem, no, no co jest ze mną, nie? Oczywiście nie były to już krzywdy takiego kalibru, o, nie? nie były to już krzywdy takiego kalibru. Mi, mi powiedział sponsor tak, słuchaj, zacząłeś pić jak miałeś 13 lat, nie? bo tak to było w moim przypadku. Przestałeś pić jak miałeś 24 lat. Cały ten okres 9 lat, które się alkoholizowałeś i tam trochę jeszcze narkotyków brałeś, no to był okres, w którym ty w ogóle się nie, nie, nie rozwijałeś, nie dojrzewałeś. Ty, ty, ty, można powiedzieć, przestałeś pić z, z umysłem i, i z duchem 13-latka, nie? No faktycznie tak się działo, nie? Ja, ja po prostu uczyłem się, jak żyć jako dorosły facet. W związku z tym e, nie byłem też e, wolny od jakichś e, okus, od jakichś nieuczciwości i to cały czas gdzieś tam wyskakiwało, nie? Natomiast będąc e, cały czas przy wspólnocie, będąc przy regularnym spotkaniu ze sponsorem, e, ja już, no tak zadziałało to na mnie ten e, mówię, te spotkania ze sponsorem uczestnictwo w meetingach później służby tak zadziałało za mnie, że, że ja nie musiałem e, znajdować tego innego rozwiązania na swoje, swoje problemy, które w tym trzeźwym życiu mi się pojawiały, nie? Ja miałem trochę, nie bardzo tak, wiecie, bo ja byłem tak, może trochę nie na temat będzie, ale no jak przystąpić, miałem 24 lata z takich materialnych spraw, znaczy takich doczesnych spraw, to miałem wykształcenie szkoły podstawowej, przeszłość kryminalną, praktycznie niespecjalne relacje z rodziną, plus brak jakichśkolwiek możliwości zarobkowania z racji tego, że też nie miałem jakiegokolwiek zawodu wyuczonego. No, ja byłem taki o, obudził się, nie? Po po bardzo długim letargu. I w związku z tym, tych stresów, tych różnych historii, to miałem bardzo dużo, nie? Więc ja sobie myślę tak, że jeżeli chodzi o krok ósmy, to, to on ma bardzo duże powiązanie z tym, z tym pytaniem, czy jestem gotowy zrobić wszystko, nie? Ja naprawdę jestem dzisiaj gotowy zrobić wszystko, żeby zmienić swoje życie, żeby wiedzieć i żeby żyć, jak ja to mówię, jak Pan Bóg przekazał, nie? Bo to, bo to, chyba zawiera ta cała gotowość, nie? Do tego, żeby, żeby, móc iść i coś uczyniać, nie? Lista to jedna sprawa i to też jak ja takie mam zdanie, że to, to też może być taka, bo dzisiaj tak pamiętam, nie? Ta, ta lista powinna być żywa. Ja o tej liście powinienem myśleć, dopisywać, po dość skreślać, ale i też dopisywać, nie? bo ja zaniedbanie dzisiaj też rozumiem jako zaniechanie, nie? bo to nie chodzi o to, że komuś coś zrobiłem, ale równie dobrze komuś czegoś nie zrobiłem. Jak ja zacząłem cześć, później założyłem ojcem, to tak z perspektywy czasu, jak potem zobaczyłem, to wiele różnych poczyniłem zaniechanie. W stosunku do żony, w stosunku do tych małych dzieci. To, jest to że na początku uciekało bo, bo, bo, bo nie wiem czemu, bo bałem się, bo to, przerastało. Uciekałem na mitingi, nie? Uciekałem dyspozytora. Ale to nie jest wytłumaczenie, uciekłem z odpowiedzialności, nie? Odpowiedzialności bycia ojcem, odpowiedzialności bycia mężem. Także e, program e, Wspólnota i, i, i w ogóle to, co mnie spotkało, bardzo mi tak wyjaskrawiło patrzenie na życie, nie? Że, że, że ten krok ósmy, e, w ogóle kiedyś tak myślałem, że przecież jak już zrobię listę po uczyniłem, to jestem wolny. Nie jestem wolny, bo jestem ułomny człowiekiem, który popełnia błędy ciągle, mimo, tak można powiedzieć, dużej abstynencji. Ja wam powiem, co się później działo. Działo się coś takiego, że, że pycha tak zawładnęła mo, mo, moją osobą, bo ja już nie piłem, nie wiem, jakieś 10 lat czy coś i byłem wizytatorem w AA, nie? Więc poszczególne sugestie wynikające z, z kroków yy, można powiedzieć, że realizowałem po troszemu, nie? jak mi się przypomniało. Yy, nie... Dobrze, że opatrzność tak czuwała, że z tym sponsorem jednak regularnie się spotykałem. Nie? Że, że, że tam ciągle od niego usłyszałem, że yy, to on mi powiedział, że jesteś wizytatorem. Yy? Tak się działo, nie? że ja się poczułem już tak pewnie, nie, nie czułem blusa związanego z pomaganiem. Ja przeszedłem, ja pomagałem ludziom, ja chodziłem do zakładów karnych, ale potem już jakoś tak no i, i powiem wam tylko tyle, że to się y, zaraz jak y, częstotliwość moja bycia w, bycia w programie zmniejszyła, tak zaraz zaczęły y, moje te wady, takie nieuczciwości wyłaziwać wyla ze mną sorry, że się tak nie za bardzo wysławiam, ale zaczęło to wyłazić ze mnie. Na szczęście moja, tak jak mówię, opatrzność czuwała, nie znieczuliłem tego alkoholem, ani innymi substancjami zmieniającymi nastrój, ale trochę sobie pobruździłem w życiu, w sensie takim, że, że w sprawie finansowej tam nieroztropnie z pieniędzmi postępowałem, nie? Bawiłem się w ministra finansów w swojej rodzinie, no i doprowadziłem do bankructwa. Do dzisiejszego dnia oblizuję, oblizuję te, te, te, te konsekwencje związane z tym. Także ja dzisiaj po tych moich wszystkich doświadczeniach wiem, że, że, mój, że mo, moje bycie na program, moje robienie programu to nie jest zrobienie od pierwszego do dwunastego kroku. Zresztą dwunasty krok, że klucza koniec działania w tym programie, nie bo jakby to jest początek do działania znowu. Bo, bo, bo, bo, bo przecież mam pomagać innym po przebudzeniu duchowym nie? i stosować te zasady poza mityngiem i nie tylko w środ środowiska ławskiego, ale również w pracy na ulicy czy w rodzinie. Nie? Więc jakby dwunasty klas jest jakby początkiem nie? E roboty. Nie? Także tak dzisiaj do tego podchodzę i wiem, że tak podsumowując to, dla mnie to oznacza, że nie można w sugestii, czy, czy tych podpowiedzi, czy, czy tego programu traktować tak pół na pół, nie? Tak jak ja bym to tak jak nie można być trochę w ciąży, nie? Trzeba to zrobić po prostu i trzeba to robić. Zrobić i robić, nie? Bo ja myślę, że pierwszy, pierwsze przejście 12 kroków to jest takie liźnięcie tematu, jak to się mówi, nie? To jest takie zobaczenie i o co w tym wszystkim biega, nie? O, o, o co w ogóle w tym chodzi, nie? W moim alkoholizmie. A jeżeli chodzi o życie w trzeźwości, no to jest to droga, nie? Jest to droga, która, która po prostu... Bo ja też miałem takie przekonanie, wiecie, że że ja już nie piję, to już w ogóle jestem w jakiejś krainie wiecznej szczęśliwości i w ogóle jak w ogóle, musi być wszystko super, okej, okay, ok, nie? I tak dalej. Ale nie, bo ja zacząłem żyć bez alkoholu, czyli bez tego znieczulacza, całym swoim bagażem różnego rodzaju nieumiejętności, nie? I te nieumiejętności, czy te wady, czy słabości, one po prostu wyszły, nie? I przedtem mnie znieczulałem, za, zapijały więc ich nie było, a teraz po prostu one wyszły na czeźwo no i trzeba było się z tym rozprawiać. Nie? Więc yy, kończąc na temat ósmej tradycji, no to, znaczy przepraszam, kroku, to powiem to, że dla mnie ważne jest w tym, że, że lista musi być żywa, że nie można jej zrobić raz i, i, i ją, nie wiem, potem do archiwum gdzieś przenieść i że ja muszę ciągle pracować nad nad tą gotowością, o której tu się mówi, nie? Żeby być, stać się gotowym, nie? Dla mnie Że stać się gotowym to, to jest konsekwencja tych wszystkich innych działań, które, tych sugestii wynikających z programu, które muszę robić. Bo jak nie będę rano modlił się, nie padał na kolana czy wieczorem, nie będę prowadził listy wdzięczności, nie będę pomagał innym alkoholikom, czyli przerabiał z nimi programu nie będę, nie będę takich rzeczy robił tych wszystkich sugestii, to nie będzie mi się chciało. Nie będę gotowy do tego, żeby jakąśkolwiek listę robić. Nie będę gotowy, żeby chodzić potem i zadać uczyniać. Nie? To jest takie koło zamknięte, tak jak dla mnie. Nie? Jedno wynika z drugiego, i ja chcę ciągle w tym być. Zresztą po tym okresie, co wam mówiłem, kiedy byłem wizytatorem na wspólnocie, zacząłem normalnie uczestniczyć, tak jak Pan Bóg przykazał w grupie i, i zacząłem e, praktykować ponownie. Nie na pół gwizdka, ale na tyle, na ile mnie było stać program, to, to, to, to znowu się o wiele lepiej żyje, nie? Mimo, mimo tego, że różne rzeczy po drodze się przytrafiły, tak jak mówiłem wam, to bankructwo i... I, i mówię, że oblizuję na przykład do dnia dzisiejszego konsekwencje tego, ale tak powiem wam, pos postawił mi zbazurdowałem nie, narobiłem różnych takich finansowych yy, kłopotów, no a jakieś trzy lata temu zacząłem prowadzić grupę dla zadłużonych. Yy, teraz yy, skończyłem też taki projekt związany z, z, z, z byłymi więźniami, bo chodziłem przez pół roku do... Takiego ośrodka, w którym przebywają osoby po opuszczeniu zakładu karnego, po to, żeby im o tych finansach, żeby nie wpaść w takie historie, jak ja wpadłem, opowiadać i podpowiadać. Nie? Także ja widzę bardzo duże działanie Pana Boga, mojego Pana Boga, w moim życiu i, i, i jakby na moich jakichś niepowodzeniach. On potem tak, tak to działa, że, że, że pokazuje mi, że, że ja mogę z tego to, to zło oczyć w dobro, tak bym powiedział. Także że, że z, z, z, z, z dobrocią dla mnie i innych ludzi, którzy którzy są wokół mnie. Teraz może troszkę o tradycji ósmej. Ja tak yy, znalazłem tą dłuższą wersję. Wspólnota anonimowych alkoholików powinna zawsze pozostać nieprofesjonalna. Przez profesjonalizm, rozumiemy zawodową i odpłatną pomoc świadczoną alkoholikom. Możemy jednak zatrudniać alkoholików świadczenia, doświadczenia takich usług, do których musielibyśmy zatrudniać niealkoholików. Tego rodzaju usługi mogą być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizowanie dwunastego kroku. Więc yy, będąc w służbach, będąc w wspólnocie jakiś czas, już w ogóle jakiś odcinek czasu w moim życiu, ja rozumiem ósmią tradycję także, bo ja miałem takie, powiem wam, zapędy, żeby iść na, na tam szkołę jakąś, pomocy psychologicznej i tak dalej, że moczność zadecydowała, że spotkałem na swojej drodze kierownika poradni odwykowej, który mi powiedział, popatrz jak wygląda moje życie. Nie jest to zawód za bardzo chlebowy, nie jest to za bardzo zawód taki, który pozwoli ci o piętnastej czasnąć drzwi w przychodni iść do domu, do swojej rodziny, nie? Jakby mnie przekonał tym wszystkim, nie poszedłem w tym kierunku, nie? Ale mówię to do tego, że, że ja spotkałem w swojej drodze alkoholików, którzy pokończyli takie kursy i tak dalej, tylko że mm, ja to rozumiem tak, że ja mogę być terapeutą, natomiast y, to wtedy nie ma nic wspólnego z niesieniem posłania AA, nie? Ja, jakbym jak przyszedł jako terapeuta na meeting, to ja jestem Jacek AA, a nie jestem terapeutą. Czasami na mojej drodze spotkałem osoby, które miały kłopot, żeby poukładać sobie sw swoją, no, swoje bycie terapeutą i swoje bycie członkiem wspólnoty AA. Nie? No i tak niekoniecznie dobrze się to dla nich kończyło, nie? bo to potem budzi różne kontrowersje. Nie? Także y, zasadniczo podsumowałbym tą, tą ósmą tradycję, że po prostu ja nie mam prawa w żadnym wypadku brać jakiegokolwiek wynagrodzenia, niesienie posłania nie? y, drugiemu alkoholikowi, wszelakiego rodzaju formu. Natomiast rozumiem doskonale, że to jak mamy Biuro Służby Krajowej, rozumiem, że y, mogą y, być zatrudniani ludzie, bo i opłacani, bo, bo wiecie, jak jest w AA, nie? Bo wiecie, w AA nic nie muszę, że spotkać można czasami że a, mam służbę, to muszę być, nie muszę, nie pojadę, bo, bo to, nie? Także dobrze, że wspólnota wypracowała sobie taką tradycję, dobrze, że wspólnota płaci mandatariuszom za wyjazdy na konferencje, czy powiernikom, czy rzecznikom tych regionów i tak dalej bo według mnie to jest bardzo zdrowe, nie? Bo ani pojechałem na konferencję, bo mi nie było stać, albo coś i tak dalej, nie? A jak się gościowi zwróci kasę za to, że pojechał przynajmniej za benzynę, oczywiście on jego może być stać, tak to rozumiem, na to, żeby opłacić sam, tam, sam sobie te, te, te koszty, nie? Natomiast jemu trzeba dać według mnie pieniądze i po prostu on może je wrzucić do kapelusza, albo może zrobić z tym, co chce Także ja, ja doczytałem w literaturze, że no założyciel wspólnoty w trudnej sytuacji finansowej dostał ofertę bycia właśnie takim pomagaczem w szpitalu. Był przecież jeszcze bez żadnym, był bez dyplomu jakiegoś terapeutycznego i tak dalej. I, i, i, I chcieli mu za to płacić. I on wtedy organizował takie spotkania ludzi na krokach u siebie w domu i sumienie tej grupy, w której pracowali na krokach, no wyszło z tego, żeby nie przyjmował tej pracy. Nie? I, i, I to są takie doświadczenia, z którymi ja, ja nie chcę dyskutować, nie? Po prostu pieniądze krążą po wspólnocie, bo one muszą krążyć, bo to jest naturalna jakby część naszego życia. Natomiast wydaje mi się, że są bardzo zdrowe zasady we wspólnocie. Jak się je tylko przestrzega, to one chronią mnie przed wieloma rzeczami, nie? Bo też bym mógł przyjść na meeting, być bardzo bogatym i rzucać, nie wiem, po, po 500 zł do kapelusza, jeszcze tak ostentacyjnie, nie? No ale to, to świadczyłoby o tym, że, że moja pycha już, kurde, gotuje się, nie? Pod garbiem, już, przy pokrywkach. Także yy, to jest taka doskonała nauka, jeżeli chodzi o te sprawy, tak? Według mnie, nie? Że, że po prostu to Możemy zatrudniać jak najbardziej jest to wskazane, bo to poś trzeba poświęcić na to czas, nie? Często są alkoholicy zatrudniani przy, w biurach służby krajowej, nie? I ja też nie widzę w tym nic złego, bo no, trudno, żebym ja, czy kto inny poszedł pracować po 10, czasami 12 godzin do biura służby krajowej, zaniedbując, nie wiem, swoje jakiś rozwój zawodowy czy swoją rodzinę, muszę zarabiać na rodzinę. Jedną z podstawowych e, cech odpowiedzialności mojej jest jako ojca i żona zarabiać na rodzinę, nie? Zabezpieczyć e, utrzymanie, nie? Także e, myślę sobie, że, że, że ta tradycja bardzo chroni wspólnotę przed, przed, przed, no, przed kłopotami, no, co tu też omówić, nie? Zresztą w ogóle wszystkie tradycje Według mnie to są fajnie układane, fajnie że zabezpieczają mnie i innych alkoholików przed tym, że, że coś się może złego w tej wspólnocie wstać. Jeżeli tylko grupa, tradycje bardziej do grupy się tyczą, przestrzega tych tradycji, to, to jak to się mówi, nie ma bola, żeby się coś stało. Nie? Wiecie co, ja myślę, że tyle, no bo to akurat takie tematy, że że, że, że no tak to rozumiem, nie? Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie